Pierwsza Księga Samuela, rozdział 21, czytamy od wiersza drugiego do czwartego. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka. A Achimelek wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, Dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi, Król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie niechaj nikt nie wie o tej sprawie z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem to też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu jeżeli masz może pod ręką pięć chlebów daj mi je albo cokolwiek się znajdzie ostatnio rozważając tę księgę Przyglądaliśmy się problemom Dawida i jego reakcją zdradzającym jego słabnącą wiarę i sięganie po cielesne środki ratunku. Dzisiaj spróbujemy zastanowić się nad tą kwestią ewidentnego kłamstwa, do którego uciekł się Dawid, aby uzyskać pomoc od kapłana Achimeleka. Dla tych, którzy nie pamiętają tła opisywanych tu wydarzeń, przypomnę, iż Dawid nie wypełnia żadnej tajemnej misji królewskiej, ale ucieka przed królem Saulem, który dręczony przez złego ducha dyszy nienawiścią wobec Dawida. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i 44 wierszu mówi, że diabeł, nie wytrwał w prawdzie. I dodaje, że w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Z drugiej strony w tej pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale i 29 wierszu czytaliśmy, że ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie. Nasz Bóg nie może kłamać. Jest Kilka rzeczy, których Bóg nie może zrobić. I jedną z nich, o której Pismo jasno mówi, jest fakt, iż Bóg nie może kłamać. Prawda jest jak miłość jedną z centralnych cech Jego charakteru. Bóg zawsze mówi prawdę. Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą. A obiecanego Ducha Świętego nazywa duchem prawdy. Jak więc jest to możliwe, by Dawid, człowiek, o którym Bóg wydał świadectwo, iż to mąż według jego serca tak bardzo różnił się od Boga i naśladował ojca kłamstwa? Natchniony pisarz pierwszej księgi Samuela nie bardzo komentuje opisywane wydarzenia. Raczej uwiecznia... Suche fakty pozwala nam ocenić czyny, o których czytamy. Czy był to przypadek kłamstwa z konieczności? A może niewinnego kłamstwa? Czy też uzasadnionego kłamstwa? Dlaczego Dawid po prostu nie powiedział Achimelekowi prawdy? Przecież mógł przyjść do niego i powiedzieć... Samuel namaścił mnie świętym olejem i Bóg dawał mi powodzenie we wszystkim, do czego przyłożyłem swą rękę. Pobiłem tysiące filistynów, przyniosłem wyzwolenie dla wielu naszych miast. Cały lud mnie kocha i śpiewa pieśni o moich wyczynach. Tylko królowi to się nie podoba i nastaje na moje życie. Wiernie mu służyłem, niczym nie zawiniłem, a on jest na mnie zawzięty. Zaślepiony zazdrością, duch pański odstąpił od niego i dręczy go zły duch. Jestem zmuszony do ucieczki, muszę ratować jakoś swoje życie. Nie wiem dokąd iść, jestem zagubiony, jestem głodny. Czy możesz mi jakoś pomóc? Dlaczego Dawid nie powiedział po prostu Achimelechowi prawdy? Dlaczego go kłamał? Czyżby mu nie ufał? Czytamy, że Achimelek wystraszony albo drżący wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą. W słowach Achimelecha brzmi nuta podejrzenia, że coś jest nie tak. I Achimelech aż drży ze strachu. Oczywiście niewiele wiemy o tym człowieku, jaki był to człowiek. Ale myślę, że Dawid dostrzegł to drżenie Achimelecha. Wyczuł jego strach, gdy powiedziałby mu prawdę, obawiał się, że ten nie udzieli pomocy zbiegowi z królewskiego dworu. Wiecie jak to jest. Ktokolwiek udzieli pomocy przestępcy, sam staje się przestępcą. Czy Achimelek byłby gotów narazić samego siebie, swoich bliskich dla osamotnionego pomazańca pańskiego? Bo sami postawmy się na jego miejscu. Wyobraźmy sobie, że do naszych drzwi puka wystraszony, głodny brat, którego dawno nie widzieliśmy. A tylko słyszeliśmy o nim z telewizji, z radia. Widzieliśmy plakaty na mieście, które mówią, że jest przestępcą. Media informują, że ma jakieś terrorystyczne powiązania. Że próbował nawet zamachu na głowę państwa. I teraz on stoi na naszych drzwiach i mówi, jestem niewinny, pomóż mi, daj mi coś do jedzenia, pozwól mi się u ciebie przespać. Czy uwierzymy w jego zapewnienie o niewinności? Czy przyjmiemy go pod nasz dach i w ten sposób narazimy siebie i całą naszą rodzinę? Czy odprawimy go z niczym? Achimelek nie był w łatwym położeniu. Ale być może Dawid skłamał, aby chronić Achimeleka. Lepiej, żeby Achimelek nie znał prawdy i aby jego pomoc była w dobrej wierze. Niech myśli, że Dawid wypełnia tajną misję dla króla i w ten sposób, pomagając Dawidowi, przysłuży się samemu królowi. A jeśli nawet sprawa jakoś dojdzie do króla, to Achimelek będzie mógł stanąć przed nim z czystym sumieniem, i powtórzyć to, co Dawid mu powiedział, a więc tak naprawdę to dla dobra Himeleka nie znać prawdy. Pewien bogobojny człowiek wieki temu stwierdził, ktokolwiek uważa, że jest takie kłamstwo, które nie jest grzechem, oszukuje samego siebie. Możemy oczywiście szukać usprawiedliwienia dla kłamstwa w ekstremalnych sytuacjach. I dostrzegamy różne stopnie powagi kłamstwa i idącym za tym ciężarem winy. Inaczej na przykład potraktujemy kłamstwo jakiegoś klienta na targowisku, który chce nakłonić sprzedającego do opuszczenia ceny i udaje, że nie jest zbyt zainteresowany towarem albo mówi lub sugeruje, że widział gdzieś podobny towar, dużo taniej, a inaczej Podejdziemy do kłamstwa żony, która twierdzi, że pracuje po godzinach, a tak naprawdę spotyka się ze swoim kochankiem. Są też kłamstwa, które w stu procentach pokrywają się z prawdą. Takim znanym przykładem, który tu już kiedyś, którym się dzieliłem, jest przykład pewnego drużnika, który, którego zadaniem było wychodzić z lampą, kiedy nadjeżdżał pociąg aby zatrzymał się na jego stacji. I pewnego dnia wydarzył się wypadek. Wielu ludzi zginęło. Zginął maszynista, pociąg został wykolejony. Wypadek. Wezwali drużnika do sądu. I sędzia się pyta, drużniku, czy wyszedłeś i wystawiłeś swoją lampę, tak jak powinieneś był? A on z takim drżącym głosem mówi, tak wysoki sądzie. Ale sędzia jakoś tak patrzy na niego i widzi jakąś taką nutę niepewności w jego głosie. Więc pyta ponownie, drużniku, czy wyszedłeś z lampą i dałeś znać maszyniście, że miał się zatrzymać? I drużnik drżącym głosem mówi, tak wysoki sądzie, wyszedłem. I sędzia myśli, co jest grane? Czemu taka niepewność w jego głosie? I ponownie pyta go, dróżniku, czy wyszedłeś z lampą i pokazałeś maszyniście, że ma się zatrzymać? I drużnik mówi, tak, wysoki sądzie. Po rozprawie przyjaciel drużnika podchodzi do niego i mówi, co z tobą, człowieku? Przecież jeśli wyszedłeś, jeśli dałeś znak maszyniście, co, co z tobą? Cze, cze, czemu tak się wahałeś? Czemu po prostu nie powiedziałeś tak, jak było? Wyszedłeś z tą lampą, czy nie? A on mówi, tak, wyszedłem. Dałeś znak? Dałem znak. To czemu, czemu w ten sposób mówisz? Ano widzisz, w tej lampie zabrakło świecy, która tam powinna być. Miałem lampę, ale nie było świecy. Powiedział prawdę? Czy sędzia pytał go o świecę? Nie, sędzia pytał go, czy wyszedł z lampą, czy dał drużnikowi znak lampu. Powiedział prawdę, czy skłamał? Usądźcie sami. Moglibyśmy rozważać wiele rozmaitych form, w których kamufluje się fałsz. I wiele motywów, które za nim stoją. Niektórzy kłamią ze strachu, pod presją. Boją się, że coś stracą. Są torturowani, bici, zmuszani do kłamstwa i kłamią. Inni kłamią dlatego, że są powodowani własną pychą, chęcią zrobienia wrażenia na innych. Wczoraj rozmawiałem z jednym sąsiadem, mówi, jak idę już nie wiadomo, do rodziny, mówi, to mówi ten gościu, mówi po prostu taki stek bzdur, gdzie on nie był, gdzie on nie pojechał, co on nie widział, a wszyscy siedzą i wiedzą, że to po prostu stek kłamstw. To już jest nudne, to jest denerwujące, że za każdym razem, jak się spotkamy z rodziną, to on opowiada po prostu niestworzone głupoty i kłamstwa. Dorosły facet, gdzie to on nie był, co to on nie widział, z kim on się nie spotkał. A oni wszyscy siedzą, nikt nie ma odwagi mu nic powiedzieć, bo to głowa rodziny i po prostu takie bzdury. Ilu takich ludzi jest, którzy pyśnią się, chwalą się, co to oni nie zrobili, gdzie oni nie byli, czego oni nie dokonali. Po prostu pycha. I to ich motywuje, żeby kłamać, żeby mydlić innym oczy i żeby o nich myśleli lepiej niż jest naprawdę. Takie samo niebezpieczeństwo jest w Kościele. Można się pysznić, wiecie, jakim to się jest pobożnym. Ile to się modli, ile to się dla Pana nie zrobiło, ile to się pieniędzy nie dało tu i tam. I tak można tak gdzieś tam to, tak, wiecie, tak, tak wcisnąć gdzieś tam. także tak niby to tak, to tu, to tam gdzieś to, tak, się, tak się powie tylko, nie? Jakiś kłamstewka, żeby siebie pokazać w lepszym świetle, niż się naprawdę jest. Pycha. Jeszcze inni kłamią po prostu dla brudnego zysku. Oszukują innych, bo chcą na nich coś zarobić. Wciskają towar, który nie jest warty swej ceny. Oszukują urząd skarbowy, oszukują ludzi wokół. Po prostu dla zysku. Inni kłamią z nienawiści, z zazdrości. Chcą komuś dopiec, chcą kogoś zniszczyć i będą na jego temat kłamać. Jest cała masa powodów, dla których ludzie kłamią. Jednak kłamstwo pozostaje Kłamstwem, jakiekolwiek są jego motywy. I słowo Boże zawiera groźne ostrzeżenia dla tych, którzy chcą się nim posługiwać. W księdze Objawienia w XXI rozdziale i ósmym wierszu czytamy o tych, którzy znajdą się w Jeziorze Ognistym. Czytamy, że będą tam bojaźliwi, niewierzący, skalani, zabójcy, wszetecznicy, czarownicy i bałwochwalcy. I wszyscy kłamcy. Udziałem ich jest jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Bóg bardzo poważnie podchodzi do kłamstwa i do kłamców. Wracając do Dawida, widzimy, że Dawid znajdował się pod presją okoliczności. Kiedy przyszedł samotnie do Nob, do Achimeleka, był głodny był wystraszony i z tego powodu był kuszony, żeby go okłamać dla uzyskania tego, czego potrzebował. Jak myślicie, gdyby oparł się tej pokusie, gdyby postanowił mówić prawdę, czy sądzicie, że Bóg zatroszczyłby się o to, żeby dostał trochę chleba? Czy zostawiłby go i pozwolił mu umrzeć z głodu? Czy Bóg Zatroszczyłby się o niego w jakiś inny sposób. Czy Dawid musiał kłamać? O, jak patrzymy na Dawida, to powiemy wszyscy, nie, nie musiał kłamać. No, absolutnie. Bóg by się zatroszczył o niego. Prawda? Wierzycie w to, że Bóg by się o Dawida zatroszczył? Wszyscy w to wierzymy. Jeśli znamy troszkę Boga i znamy trochę Dawida i znamy trochę Biblii, to wiemy, że Bóg zatroszczyłby się o Dawida. Ale pytanie jest, czy zatroszczy się o mnie, kiedy znajdę się w podobnej sytuacji. Czy mi pomoże? Czy tak samo łatwo mi jest wierzyć, że pomoże i mi, jak wierzę, że pomógłby Dawidowi? Czy uważam, że ja to już jestem w takim położeniu, ja to już jestem w takich kłopotach, ja to już jestem w taki, po taką presją okoliczności, że nie ma wyjścia, po prostu muszę skłamać. Bo inaczej, co inaczej, co inaczej? Prawda jest taka, bracia, siostry, że nie ma takich okoliczności, nie ma takiej sytuacji, która zmusiłaby nas do kłamstwa. Możesz umrzeć z powodu okoliczności, możesz umrzeć z powodu presji, jaka jest na tobie, ale nie musisz kłamać. My tylko sobie wmawiamy, że musimy kłamać, że nie ma innego wyjścia, że jak nie skłamiemy, to już nam nic nie pomoże, że to jest jedyne wyjście z sytuacji. Jestem głęboko przekonany, że nie ma czegoś takiego jak konieczność czy kłamstwo z konieczności. W przypowieściach w 12 rozdziale i w wierszu czytamy, że ochydą dla Pana są wargi kłamliwe. Jest parę rzeczy, których Bóg się brzydzi, które dla Niego są ochydne. Jedną z nich są kłamliwe wargi. Ochydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, Którzy mówią prawdę, podobają mu się. Chcesz być ohydą dla Boga? To kłam. Chcesz podobać się Bogu? Mów prawdę. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w XIX rozdziale, 11. wierszu Bóg mówi do swojego ludu Nie będziecie oszukiwać jedni drugich, ani nawzajem się okłamywać. Kłamstwo jest pogwałceniem więzów, które łączą ludzi i umożliwiają funkcjonowanie jakichkolwiek społeczności, społeczeństw. Bez wzajemnego zaufania trudno jest funkcjonować w jakiejkolwiek ludzkiej zbiorowości. Kłamstwo jest przeciwko sprawiedliwości i miłości, jaką winni jesteśmy jedni drugim, a szczególnie w Kościele. Apostol Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale i dwudziestym piątym wierszu mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. W liście do Kolosan w trzecim rozdziale i dziewiątym wierszu mówi, nie okłamujcie się dawzajem, skoro zawylkliście z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami. Zauważcie, Kłamstwo uniemożliwia jedność. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o różnych formach kłamstwa. Jeśli nie mówimy sobie prawdy, jeśli ukrywamy prawdę, to też jest kłamstwo czasami. Jeśli po prostu ukrywamy prawdę. Jeśli w taki czy inny sposób zwodzimy siebie wzajemnie, to jest to domeną starego człowieka, starego życia i uniemożliwia nam prawdziwą duchową jedność. Jak mogę Ufać Tobie, bracie, siostro, kiedy nie mówisz mi prawdy, kiedy omijasz mnie, kiedy myślisz coś za moimi plecami o mnie i nie masz odwagi do mnie z tym przyjść i powiedzieć mi tego w oczy. Kiedy mówisz to je temu bratu czy tamtej siostrze, a nie przyjdziesz z tym do mnie, a mi mówisz coś innego. Jakże możemy budować jedność na czymś takim? Jakże między nami może być miłość, jeśli nie mamy odwagi powiedzieć sobie prawdy w miłości? Przede odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawylkliście z siebie starego człowieka. Dlaczego kłamiemy? Dlatego, że kłamstwo obiecuje korzyści. Wydaje nam się, że jak skłamiemy, to coś na tym skorzystamy. Albo ktoś na tym skorzysta. Dawid mógł sądzić, iż jego małe kłamstewko jedynie zapewni mu prowiant na drogę. Na pewno nie wyrządzi nikomu krzywdy. Prawda jest jednak taka, że nie wiemy, dokąd zaprowadzą nas nasze kroki, kiedy wstępujemy na drogę fałszu. Czytamy w wierszu ósmym, że w tym dniu przebywał tam zamknięty przed Panem jeden ze sług saulowych, saulowych imieniem Doeg. Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. Myślę, że zimny dreszcz przebiegł po plecach Dawida, kiedy zobaczył Doega. Ta drobna wzmianka o Doegu jest zapowiedzią makabrycznej masakry, jaka w konsekwencji wizyty Dawida w Nob spotka całe to miasto. Otwórzcie 22 rozdział i przeczytajcie wiersz 9. Na to odezwał się Doeg, Edomita, który stał w gronie sług Saula i rzekł Widziałem, jak syn Isajego przybył do Noby, do Achimeleka, syna Achituba. I wiersz osiemnasty. Rzekł więc król do Doega, przystąp ty i wybij kapłanów. Przystąpił tedy Doek Edomita i on targnął się na kapłanów i wymordował w tym dniu osiemdziesięciu pięciu mężów, noszących lniany efot. I wiersz dziewiętnasty. A w mieście kapłańskim Nob wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, i woły, i osły, i owce. Wszystko to wybił ostrzem miecza. Kto by pomyślał? Dawid po prostu potrzebował trochę chleba. Powiedział, tak niewinne wydawałoby się kłamstwo. Kto by pomyślał, że w konsekwencji czegoś takiego może zginąć tyle ludzi, całe miasto ze zwierzętami wytępione ostrzem miecza. Bracie i siostro, czy myślisz, że twój mały grzech, twoje małe kłamstewko ujdzie bezkarnie, pozostanie bez konsekwencji, że tak po prostu rozpłynie się w powietrzu? Nawet nie wiemy, gdzie nasze kroki nas zawiodą, kiedy wchodzimy na drogę fałszu. I jakkolwiek możemy dokładać starań, kiedy oszukujemy, aby to nie wyszło na jaw, jakkolwiek możemy być ostrożni i przewidzieć wszystkie możliwe okoliczności, nigdy nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich drzwi. I nawet nie wiemy, kto nas słyszy. Nawet nie wiemy, jak to może zostać rozniesione i odkryte? W Kaznodziei 10.20 czytamy Ptactwo podniebne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa. Nawet nasz chwilowy sukces z powodu kłamstwa może okazać się przyczynkiem do tego, że ktoś zacznie to badać i odkryje prawdę. Bóg, przed którym wszystkie sprawy są jawne, Niejednokrotnie sprawia, że ludzkie kłamstwa wychodzą na jaw, abyśmy się nauczyli omijać drogę fałszu i wytrwale pielgrzymowali na drodze prawdy i sprawiedliwości. Zastanówmy się, skąd Doek wziął się w nob tego dnia? Czy to pech, czy to Boża opatrzność sprawiła, iż właśnie tego dnia Doek znajdował się wśród kapłanów w Nob. O, przecież my nie tak postrzegamy opatrzność Bożą, żeby teraz przez to zginęło tylu ludzi. Czy to pech w takim razie? Czy po prostu diabeł tak zrządził, że akurat nie tego dnia, kiedy Dawid tam przyszedł, Doek siedział tam zamknięty przed Panem, cokolwiek to znaczy. Zamknięty przed Panem. Komentatorzy biblijni próbowałem odkryć, co, co myślą o tym i nikt tak naprawdę nie wie. Ale tak sobie myślę, czy to zamknięty przed Panem nie oznacza, że, że Bóg go w jakiś sposób tam przytrzymał. Że to Bóg sprawił, że Dołek tego dnia tam był zamknięty. Aby być świadkiem tego kłamstwa i donieść je Saulowi. I Dawid przyjdzie dzień, że gorzko pożałuje tego kłamstwa że będzie nosił na sercu ciężar za śmierć tych wszystkich kapłanów, ich rodzin. Przyjdzie dzień, że jeden z tych kapłanów ucieknie i doniesie o tym Dawidowi. Jeden, jeden tylko przetrwa z całego miasta. I Dawid powie, wiem, wiedziałem tego dnia, kiedy zobaczyłem Doega. Jakiś ciężar Dawid musiał nosić na sercu, kiedy myślał o przlanej krwi tych wszystkich ludzi z powodu jego kłamstwa, dostał parę chlebów i miecz Goliata, który mu się, jak zobaczymy dalej, na nic nie przyda, o mało nie straci życia. Ludzka historia i myślę nasze własne doświadczenie pełne jest przykrych przypadków, przykładów, kiedy w nieoczekiwany dla nas sposób Nasze kłamstwa zostały odkryte. Jak mama mi mówiła, nie idź tam, ja tam poszedłem, prawie zawsze się wydało. Mama mówi, nie chodź z tymi łobuzami na cmentarz 1 listopada. Tam będą, nie chodź tam, nie waż mi się tam chodzić. No Pawełek oczywiście poszedł. I po ciemku tam przy świeczkach taki mieliśmy wojskowy cmentarz za dziewczynami się skradał. I akuratnie dno od butelki było w ziemi. I jak Pawełek sobie wbił w kolano dno od butelki, już nie szło ukryć. Jak zakrwawioną nogą pojechał na pogotowie, żeby go szyli. Mama mówiła, nie chodź mi na tą budowę. Tam byliśmy na wczasach w Grzybowie chyba. Nie chodź na tą budowę, tam niebezpiecznie. A Pawełek poszedł z kolegą. Nie słuchał mamy. I tak biegł, że się potknął i prosto twarzą w drut kolczasty, w samo oko. Dzięki Bogu, że przetrwało moje oko, że tylko powieka szyta i tutaj szrama mała została już dzisiaj. Wydało się. A myślałem, że się nie wyda. Myślałem, że się uda. Ileż to razy. I myślę, że macie podobne historie. Kiedy byliście pewni, że się nikt nie dowie, że gdzie tam? Nie ma szans, się nikt nie dowie. A Bóg tak sprawił, że się wyszło wszystko na jaw. Pamiętajmy też, że nawet jeśli tutaj to nie wyjdzie na jaw, to Pan Jezus mówi, że przyjdzie taki dzień, że będą na dachach ogłaszać to, co było szeptane na ucho. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg objawi tajne sprawy ludzkie. I odda każdemu według jego uczynku. Kłamstwo zawsze produkuje zgubne konsekwencje. Zarówno dla samych kłamców, jak i w okłamanych, a także w osobach postronnych. W tych, którzy kłamią, następuje moralna degradacja. Zachęta do dalszych kłamstw, kiedy odnoszą chwilowy sukces. Jednak wcześniej czy później doświadczą goryczy i zawodu i żalu. Tak jak zobaczymy to na przykładzie Dawida. Jeśli zostaliście kiedyś przez kogoś okłamani, a sądzę, że nie ma takiej osoby, która tego nie doświadczyła, to dobrze wiecie, jak bolesne jest to doświadczenie. Jakie gorzkie owoce zrodziło w naszych sercach, szczególnie jeśli to były nam osoby bliskie, osoby, które darzyliśmy zaufaniem. Wiecie jak to boli, kiedy ktoś was okłamie. I po trzecie, dla ludzi, którzy może nie są bezpośrednio dotknięci kłamstwem, a jedynie dowiadują się o nim, to jest to kolejny bodziec, aby nie ufać bliźnim by traktować innych z dozą rozsądnej nieufności. To jest przykre, wiecie, bracia, siostry, że musimy się takich rzeczy uczyć. Pamiętam w swojej naiwności, tutaj nawet w zboży mieliśmy ludzi, którym zaufaliśmy i którzy nas nauczyli tej bolesnej lekcji, że niestety nie można wierzyć dobrym słowom, pozorom, zapewnieniom. Jest to przykre, że czegoś takiego się uczymy kiedy widzimy, jak inni kłamią. Jeśli natomiast kłamią ludzie wierzący, ludzie, którzy mienią się wierzącymi, to jest to kolejna okazja dla świata, aby bluźnić imieniu Boga. Jeśli ja i ty, którzy mienimy się uczniami Chrystusa, który powiedział o sobie, ja jestem prawdą, sami dopuszczamy się kłamstwa, jakim jesteśmy świadectwem dla tego świata. Jakże możemy im się dziwić, kiedy twierdzą, że to chrześcijaństwo to jedna wielka hipokryzja i bluźnią imieniu Bożemu. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale i dziesiątym wierszu mówi Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Chcesz być zadowolony z życia? Chcesz oglądać dobre dni? Powstrzymaj swój język od złego. Swoje wargi od mowy zdradliwej. Pamiętajmy, że każde kłamstwo jest odbiciem natury szatana. To on, jak czytaliśmy, jest ojcem kłamstwa. Natomiast prawda jest odzwierciedleniem natury naszego Boga, który nie może kłamać w którym nie ma ani nuty fałszu, ani żadnego podstępu. Jeśli chodzimy w prawdzie, trwamy w społeczności z tym, który powiedział o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Apostoł Jan w swoim trzecim liście, w pierwszym rozdziale i czwartym wierszu mówi, nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Powstajmy, proszę, do modlitwy. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które w tak praktyczny sposób pokazuje nam drogę życia. Dziękujemy za te wszystkie przykłady, tych, którzy wiernie za Tobą podążali. Tych, którzy się potknęli. Tych, którzy na chwilę, tak jak Dawid, zeszli z tej drogi sprawiedliwości i musieli doświadczyć tego gorzkiego owocu niesprawiedliwości, fałszu, cierpienia, jakie sprowadzili na siebie samych i na innych. Dziękujemy, Panie, że możemy o nich czytać i możemy się uczyć, aby nie pójść za ich przykładem nieposłuszeństwa aby na siebie nie ściągnąć i na innych nie ściągnąć przekleństwa Twego, kary Twojej, sądu Twego, aby nie być zakałą w Twoim Kościele, aby nie być tymi, którzy przyczyniają się do rozłamów, którzy stają się narzędziami szatana. Panie, Twój Kościół jest zbudowany na fundamencie prawdy, i chociaż dobrze wszyscy wiemy, że nie powinniśmy kłamać, że powinniśmy trzymać straż przy naszych ustach, że nie powinniśmy przesadzać, nie powinniśmy mówić w taki sposób, by zwodzić naszych słuchaczy. Czasami niestety potykamy się, czasami niestety kłamiemy, wyolbrzymiamy, przesadzamy, nie mówimy prawdy. Panie, wybacz nam. Wybacz nam, drogi Panie, oczyś nasze serca, oczyś nasze usta, pokaż nam okropność tego grzechu, abyśmy go znienawidzili z serca i abyśmy mówili prawdę jedni drugim i czynili to w miłości, z pokorą, nie aby ranić innych prawdą, nie aby wywyższać się nad innymi, mówiąc im prawdę, ale mówić tą prawdę tak, jak Ty ją, Panie, mówiłeś kiedy trzeba ostro i dobitnie, ale w innych przypadkach łagodnie, mówiąc w taki sposób, że słuchacze sami domyślali się. Daj nam, Panie, łaskę, daj nam mądrość, abyśmy Ciebie naśladowali, abyśmy trwali w prawdzie i stronili od fałszu, aby nasza droga była drogą tych, którzy podobają się Tobie, a nie drogą tych, którzy są ohydni Tobie, abyśmy nie znaleźli się w gronie tych wszystkich, bałwuchwalców i czarowników i cudzołożników i wszystkich kłamców. Abyśmy byli w gronie tych, którzy chodzą w Twojej światłości prawdy. Prosimy Ojcze, zapieczętuj to słowo w naszych sercach i pomóż nam chodzić w prawdzie, aby wielbić Ciebie, który jesteś prawdą, który nigdy nie kłamiesz, na którego słowie możemy polegać i nie musimy zastanawiać się, czy tego dnia powiedziałeś prawdę, a innego kłamałeś ale wiemy, że całe Twoje Słowo jest tak i amen. Wszystkie Twoje obietnice są tak i amen. Możemy położyć nasze życie na tym Słowie. Daj, Panie, byśmy i my takimi byli, aby ludzie słuchając nas nie domagali się od nas przysięgi, nie domagali się powtórzenia, ale aby wiedzieli, że nasze tak jest tak, nasze nie jest nie i nic więcej. Dopomóż nam, Boże kochany, być ludźmi prawdy. Dopomóż nam miłować się wzajemnie w prawdzie. I wielbić Ciebie w duchu i w prawdzie. Prosimy, dopomóż nam. Przez Pana Jezusa Chrystusa wołamy. Amen.